Komentarz Ekonomiczny Instytutu Misesa Arkadiusz Sieroń Budujemy mosty dla pana starosty Wprowadzenie Pośród wielu negatywnych informacji związanych z nowym rokiem, takich jak wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe, objęcie tą opłatą suszu tytoniowego, ograniczenie ulgi podatkowej na dzieci oraz na internet, jedna z nich napawa optymizmem. Polska zajęła zaszczytne czwarte miejsce w pewnym rankingu gospodarczym. Co prawda pesymiści zaraz wytkną, że chodzi o ranking wzrostu liczby upadłości przedsiębiorstw, ale można na to odpowiedzieć, że przecież kryzys, że strefa euro, że jednak dopiero czwarte miejsce, że w takich Czechach upadło znacznie więcej firm, pod względem absolutnym. W każdym razie w Polsce w 2012 roku upadło aż o 28% firm więcej niż w roku ubiegłym. Choć tym samym przeganiamy Hiszpanię 24%, i zbliżamy się do znanego bałkańskiego tygrysa, czyli Grecji 28%, to niekoniecznie jest to zła wiadomość. Jak bowiem zauważył Mateusz Benedykt w niedawnym wpisie na kryzys blogu, rekordowa liczba ogłaszanych upadłości przedsiębiorstw, o której łatwo usłyszeć w mediach, to jeden z symptomów trwającej restrukturyzacji. Interesujący jest jednak jeden aspekt tego zjawiska. Otóż 29% wszystkich upadłości dotknęło firmy budowlane, mniej więcej drugie tyle upadłości dotyczyło przedsiębiorstw zaopatrujących budowlankę. Te same firmy, które miało czekać finansowe Eldorado w związku z organizacją Euro 2012 w Polsce. Na tej podstawie nie wydaje się, aby za bankructwa odpowiadały problemy gospodarcze w strefie euro, czy też słabnący popyt wewnętrzny spowodowany wzrostem bezrobocia oraz niską dynamiką płac, jak na przykład uważa portal forsal.pl. Problemem przedsiębiorstw budowlanych nie były bowiem przychody ze sprzedaży, tylko marże realizowane na projektach. Podobnie nieprawdziwa jest teza, że to ograniczenie inwestycji publicznych spowodowało falę bankructw. Jak widać bowiem na wykresie numer 1, liczba upadłości zwiększa się rok do roku od 2009 roku, czyli gdy wartość inwestycji drogowych przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wzrosła o 35% rok do roku. Można zatem zaryzykować tezę, że to właśnie wzrost wydatków publicznych spowodował kłopoty na rynku budownictwa drogowego. Anatomia kryzysu Co było przyczyną firm budowlanych? Znaczny wzrost środków finansowych kierowanych do tej branży przyciągnął do niewiele nowych przedsiębiorstw, co istotnie zwiększyło konkurencję i podbiło ceny surowców. Firmy walczące o to, aby nie wypaść z rynku godziły się na kontrakty o zerowej bądź nawet ujemnej marży, wychodząc być może z nie do końca błędnego założenia, jak pokazał przykład Polimexu, że w razie kłopotów rząd im pomoże, tzw. pokusa nadużycia. Oprócz tego nałożyły się na to typowe biurokratyczne czynniki, czyli przeciągające się w czasie procedury skutkujące opóźnieniami płatności, długie dochodzenie należności, 685 dni zajmuje ten proces według raportu Doing Business 2013 oraz nieefektywne prawo upadłościowe, a także posługiwanie się wyłącznie kryterium najniższej ceny w organizowanych przetargach, które jak sądzi Jerzy Polaczek, były minister transportu, nie zapewnia dostatecznej kontroli nad jakością robót. Skłoniło ono firmy do zgłaszania jak najniższych ofert, co wraz z brakiem uwzględnienia w kontraktach waloryzacji materiałów budowlanych musiało spowodować upadek części firm, gdy ceny surowców istotnie wzrosły. Przykładowo cena asfaltu w 2010 roku wzrosła o około 25% rok do roku. Kryterium najniższej ceny nie było zawsze powszechnie stosowane. Urzędnicy zaczęli je coraz częściej wybierać ze względu na wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, kiedy to znacząco zwiększyła się ilość wydawanych pieniędzy za pośrednictwem systemu zamówień publicznych, co skutkowało również bardziej szczegółowymi i częstymi kontrolami, jak uważa Witold Jarzyński, ekspert z Fundacji Obywatelskiego Rozwoju. Biurokraci zrobili to, co przewiduje teoria wyboru publicznego, którą współtworzył niedawno zmarły laureat Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, James Buchanan, Czyli zadbali przede wszystkim o własny interes i zaczęli szerzej stosować to kryterium, które było dla nich po prostu najbardziej przejrzyste, a więc bezpieczne w przypadku jakiejś kontroli. Odjaworowi jaworowi ludzie. Znaczny wzrost inwestycji infrastrukturalnych nie tylko wyjaśnia kłopoty branży budowlanej, ale może także tłumaczyć dlaczego Polska była w tym okresie zieloną wyspą. Jak można wyczytać w prezentacji raportu Ministerstwa Finansów, w latach 2008-2011 skumulowana zmiana udziału inwestycji publicznych w PKB wynosiła 2,2 punkta procentowego, co spowodowało, że w 2011 roku wyniósł on 6,4%, czyli najwięcej w Unii Europejskiej. Średnia wynosiła 2,5%. Nie mogło to się nie przełożyć na poziom zadłużenia. Deficyt sektora finansów publicznych, który w 2008 roku stanowił 3,7% PKB, w następnym roku niemalże się podwoił i wyniósł 7,3% PKB. Zaś według profesora Rybińskiego w latach 2008-2013 dług publiczny zwiększy się o około 100 miliardów dolarów, czyli dwukrotnie więcej niż zarządów towarzysza Gierka. W tym kontekście, to jest jako pochwałę restrykcyjnej polityki fiskalnej, należy zapewne odczytywać niedawny pomysł SLD, by bieżący rok ogłosić rokiem gierka. Ciemna strona medalu bańka w jednym sektorze siłą rzeczy oznacza niedoinwestowanie w pozostałych. Choć trudno powiedzieć, gdzie trafiłyby pieniądze, gdyby nie był w budownictwie drogowym, to można pokusić się o wskazanie na pewien sektor, którego dokapitalizowanie prawdopodobnie byłoby bardziej na miejscu, niż budowanie rentownych stadionów o dachach, których nie da się zamknąć akurat wtedy, gdy pada. Polscy inżynierowie czytają widać Josefa Halera. Mowa oczywiście o sektorze energetycznym. Jeśli sam Urząd Regulacji Energetyki w swoim raporcie z działalności w 2011 roku przyznaje, że niedostatek mocy dyspozycyjnej w elektrowniach krajowych w stosunku do zapotrzebowania może natomiast wystąpić od 2015 roku, to znaczy, że sprawa jest poważna. Zwłaszcza, że, jak wskazuje raport, terminowość realizacji planowanych inwestycji może być jednym z istotnych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznych w średnioterminowym horyzoncie czasowym. Jak zaś wiadomo, po Euro 2012 państwo polskie słynie z terminowych realizacji swoich inwestycji. Najlepiej byłoby zatem, aby rząd wyciągnął wnioski ze swojej ingerencji w sektor drogowy i nie wtrącał się w sektor energetyczny, a właściwie rozpoczął jego deregulację i prywatyzację. Tutaj bowiem nieudolność urzędników nie grozi tylko porzuconymi drogami kończącymi się gdzieś w polu, czy zupełnie nieracjonalną alokacją dróg, ale przekształceniem zielonej w ciemną wyspę z przerwami w dostawach prądu i powrotem do stopni zasilania rodem z PRL-u. Muzyka Maver, czytał Łukasz Buczek.